w Konglomeracie Podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński. Możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z nawyzanego podcastu i dzisiaj chciałbym omówić dla Was film Strażnicy. No nie, nie Galaktyki, bo volume 3 jeszcze nie ma. Po prostu Strażnicy. Tak, Strażnicy, Zaszytniki, Guardians, film z tego roku 2017 premierę miał 23 grudnia trafia dzisiaj na konglomerat w związku z tygodniem Marvela, tak z naszym Marvelowskim eventem i zastanawiacie się pewnie, ale dlaczego, zwłaszcza że nie wiecie o co jeszcze chodzi o co chodzi, tak, nie ma takiego filmu w Marvelu no, nie ma, ale to jest jedyny event, pod który mogłem to podpiąć w sumie Gdyż zaszytniki the Guardians Strażnicy to jest taka rosyjska odpowiedź na MCU, rosyjska odpowiedź na trylogię Avengers. Ten film nawet jest oficjalnie, aż znaczy oficjalnie, no nie przez twórców tak, ale przez masę, masę osób nazywanych rosyjskimi Avengers i to już od początku tak naprawdę kampanii promocyjnej od pierwszych trailerów. Ja sam się o nim dowiedziałem już jakiś czas temu i właśnie zapowiadało się Ciekawie, absurdalnie, ale z pomysłem. Tak zapowiadało się, że może z tego powstać ciekawa komedia akcji. Nie wiedziałem wtedy, jaki jest budżet, Tak kiedy dokładnie premiera, gdy pierwszy raz się o tym dowiedziałem, a usłyszałem o tym filmie na spotkaniu Koła Badaczy Popkultury Palp. Ale tak sobie pomyślałem, spoko, kiedyś wyjdzie, to może się zapoznam. No i film wyszedł w lutym tego roku, pod koniec i jakoś tak yy, przegapiłem to. Potem marzec, kwiecień stwierdziłem, Spoko, zapoznam się, no i teraz jest okazja, więc wam o nim opowiem. Rosyjska odpowiedź na Avengers, tak jak wspomniałem, tak się o tym filmie mówi, przy czym z drugiej strony, to jest ważne, wracając z tego filmu, twórcy mówią, że się odcinają od tego. Oglądałem wywiady z twórcami, reżyserem jest Sarik Andrasjan, a scenarzystą jest Andrzej Gawrilow. Andrzej Gawrilow odpowiada tylko za jeden inny film, który jest bardzo krytykowany przez Rosjan w internecie. Asarik Andrasjan miał bardzo dziwną karierę z tego, co też widział w różnych recenzjach i w różnych filmikach, więc jest to duet no, niezasłużony do końca. No i panowie powiedzieli, że ten film to nie jest taki rosyjski Marvel, nie to jest coś zupełnie innego. To jest coś, co mogło powstać tylko tutaj w Rosji. To jest coś w czym widać filozofię rosyjską, czy też kontynentalną tutaj mitologię i masę innych rzeczy. To jest taki bardzo tutejszy film. To nie jest glokalizacja, ich zdaniem, czyli takie przełożenie jakiegoś globalnego fenomenu na rynek lokalny, dopasowanie, tylko coś takiego bardzo, bardzo ich. No i film zaczyna się sceną, w której dochodzi do pokazu nowoczesnej broni, takich robotów, które ściągnięto chyba ze Star Wars, jeżeli chodzi o ich design. Takie maszyny wojenne, które się tam turlają w taki śmieszny sposób no i ogólnie są super, tak? Mogą niszczyć czołgi i nie wiadomo co jeszcze. No i mamy pokaz, siedzi sobie grupa generałów w bunkrze, te robociki tam strzelają do samochodów, potem pojawiają się czołgi no i nagle psikus, roboty zaczynają same Działać na własną rękę i przeciwstawiają się naszym generałom, strzelają w ten bunkier. BUM! Nie ma go, wszyscy zginęli. A na horyzoncie, właśnie na horyzoncie, nagle świat zaczyna osnuwać jakaś dziwna mgła, i widzimy, jak z tej mgły wyłania się nasz główny czarny bohater, nasz arcywróg, czyli August Kuratow. Kim jest Kuratow? Otóż okazuje się, że w czasie zimnej wojny w Związku Radzieckim prowadzono eksperymenty na ludziach. Tajne badania w ramach tajnego programu wojskowego, którego celem było stworzenie superżołnierzy, superludzi, nadludzi, superbohaterów. Było dwóch badaczy. Jednym z nich był Kuratow, drugi miał dziwne nazwisko, z którego śmieją się też Rosjanie, nie wiem czy jest znaczące czy nie. W każdym razie były jak gdyby dwa badania. Główne badania prowadził Kuratow, ale nie szło mu. Jego takim celem, marzeniem było stworzenie pilota doskonałego. Pilota, który będzie pilotował maszyny latające na odległość. Jednak bez użycia zdalnego sterowania czy autopilota. pilota. sumie nie wiem, jak do końca chciał to stworzyć, o co chodziło, ale wychodzi na to, że miał sterować umysłem tymi maszynami. Kuratowowi jednak nie wychodziło. Zupełnie mu to nie wychodziło. Jego konkurent radził sobie dużo lepiej, więc kuratów zagarnął wszystkie badania. Chyba, bo to się potem troszkę komplikuje w fabule. I zaczął działać na własną rękę, nie przebiegając w środkach. Dowiedział się o tym towarzysz Stalin i postanowił hmm. zamknąć laboratorium, więc wtedy kurator wysadził się w powietrze. No i okazuje się, że ten jego projekt, zwany Moduł 1, taką nosił nazwę, Moduł 1, jednak się powiódł, gdyż kurator wyszedł cało i może i był trochę zmutowany. Ma teraz ciało Halka, tylko że białe, na sobie takie jakieś przyny, czy coś jak Whiplash z Ironmana i do tego włada właśnie elektroniką na odległość no i ma twarz dziecka no, tak wygląda Kuratow teraz i przeżył i zniknął na wiele, wiele lat teraz powraca, po co? jeszcze do końca nie wiemy, ale najprawdopodobniej chce no zrobić kuku Rosji, a może i całemu światu, gdyż pewnego dnia przejmuje kontrolę nad wszystkimi praktycznie maszynami wojskowymi w kraju. I wtedy do gry wkracza blondyna z armii rosyjskiej, pani major Elena Larina. Elena Larina, blondyna, będzie prościej zostaje wezwana na specjalne zebranie najwyższych władz Armii Rosyjskiej i tam dowiaduje się o tych wszystkich projektach oraz o tym, że wiele osób padło ofiarą projektu, którego ogólną nazwą było Patriot, Patriota i część z nich stała się tak zwanymi strażnikami, ludźmi z supermocami, którzy kryją się po kątach w kraju. Więc uruchomiona zostaje Wielka maszyna informacyjna i analizując różne dziwne wydarzenia i doniesienia w stylu czajnik zabił mi matkę, szafa ożyła, a grupę myśliwych zaatakowało dziwne zwierzę, nasi wojskowi docierają do kolejnych strażników. A są to Ler z Armenii, Ler czyli władca kamieni. Mężczyzna, który potrafi siłą woli kontrolować kamienie, sprawiać, by latały tam, gdzie chce, by przyklejały się do jego dłoni czy całego ciała. Następnie trafiamy do Kazachstanu, gdzie mieszka kan. Władca wiatru z wielkimi sierpami. Mężczyzna szybki niczym Flesz, czy inny Silver Surfer, czy pewnie wielu innych superbohaterów. Niezwykle silny i sprawny, taki nasz ninja. Następnie trafiamy na Syberię, gdzie mieszka Arsus. Człowiek-Niedźwiedź. I wcale w Marvelu nie ma postaci o podobnej umiejętności i podobnym nazwisku. I ostatecznie dojeżdżamy jeszcze do Moskwy, gdzie w cyrku pracuje Ksenia. Kobieta, która ciało po zotknięciu z wodą staje się niewidzialne. odporna na temperaturę, kontrolująca temperaturę swojego ciała i wykorzystująca swoją moc do sztuczek cyrchowych. Do tego, jak się dowiadujemy z jednej ze scen, kobieta, która umie ugotować pyszny barszcz. I... I ja nie mogę tego opowiadać na poważnie, ale ten film jest bardzo na poważnie, dlatego ten dysonans teraz też w mojej narracji. I nasi bohaterowie zostają wezwani przez blondynę. Człowiek, niedźwiedź, niewidzialna kobieta, szybki ninja i władca kamieni przybywają gdzieś tam do tajnej bazy, by wspólnie umówić się na atak na Kuratowa i po prostu zemstę. Za co zemstę? Nie wiemy i nigdy się nie dowiemy. Ech. Tak wiecie, jak się ogląda ten początek, to pomimo tego, że to wszystko brzmi trochę absurdalnie, to to wygląda całkiem spoko, bo my jeszcze nie wiemy, że to, czego nie wiemy, to już się tego nie dowiemy. Poznajemy tę właśnie wstępną fabułkę, były eksperymenty, na ludziach robiono im różne brzydkie rzeczy i ci ludzie gdzieś tam się rozprzęgli, rozbiegli po świecie teraz osoba, która jest odpowiedzialna za te eksperymenty, w dużej mierze ten kuratow i sam też eksperymentował na sobie jest zmutowany, ma jakąś tam swoją supermoc, no i chce zrobić coś złego. Problem polega na tym, że my do samego końca nie wiemy o co w tym wszystkim chodzi i w dodatku im dalej w las tym fabuła nie staje się bardziej spójna tylko bardziej absurdalna ale nie jest zarazem tak absurdalna, żeby bawić, jest po prostu <laughs> przeokrutnie dziurawa cała ta historia, bo już teraz widzicie, mamy te supermoce. Mamy tego, nie wiem, Arsusa, człowieka Niedźwiedzia, no to właśnie to jest zerżnięte, więc Marvela. I niby okej, okay, Niedźwiedź Rosja pasuje, ale nawet nazwa, tak, Arsus, to tu się pojawia, no raczej nie przypadkiem. Mamy tego naszego. Kana, super szybkiego człowieka, no to nic oryginalnego. Do tego koleś jest super szybki, ale tego nijak nie wykorzystuje. Wykorzystuje to w sumie raz czy dwa w całym filmie, tak, że to ma sens. Właśnie nie, także to ma sens, to tego nikt nie wykorzystuje, bo na przykład porusza się super szybko, ale nie po prostu do przeciwnika, od gdzieś tam skacze, wiecie lewo, prawo, to, tego i tak nie widać, bo to trzeba robić stop klatki, nawet tak się ogląda, żeby skumać, co dokładnie robi. A jak się o tym pomyślał, to nie ma żadnego <głos> sensu. No Po co, nie wiem, biega lewo-prawo, jak mogę po prostu podbiec, skręcić kark, zastrzelić, nie wiem, pociąć czy coś tam swojego wroga i, i tyle. I następny, i następny. Do tego na przykład teraz przelatuje przez samochód. No i rozumiem, że jest super szybki, ale jak przeleciał przez samochód, pozostawiając na nim tylko cięcie po swoim mieczu, swoim sierpie, bo właśnie ma takie dwa sierpy, które łączy potem w jeden taki miecz. No i to efektownie wygląda. To jest w sumie też najlepiej wyglądająca postać w tym filmie, ale no jej potencjał jest niewykorzystany. Władca kamieni, no ziomek przyciąga kamienie. Super. A co będzie, jak nie ma tych kamieni w pobliżu? Nie wiemy, bo w pewnym momencie otrzymuje od naszych wojskowych kostium, na którym są już przyczepione kamienie. I Arsus, bo ten po prostu, Boże Arsus, Lair, y, siłą woli odczepia kamienie od swojego kostiumu i łączy je w elektryczny bicz jakiś absurd. I jeszcze mamy Ksenię, która jest niewidzialna tylko w połączeniu z wodą. Więc potem mamy scenę w deszczu, żeby mogła być niewidzialna. Y, przy czym dziewczyna tego nie wykorzystuje, bo <laughs> zamiast wiecie, jestem niewidzialna, więc przemknę się po cichu i nie wiem, zrobię jakąś tam misję infiltracyjną, to najdzie sobie środkiem uliczki, jeszcze ludzie mają termowizję, patrzą na nią, ona niby kontroluje temperaturę swojego ciała, no ale teraz widzimy ją w termowizji, gorące, czerwone pośladki i żółtawe ciało, wszyscy wiedzą, gdzie jest, daje się szybko pojmać i mamy jeszcze, no nie, nie mamy już nikogo więcej, nasi wszyscy bohaterowie ogólnie od razu, zaraz jadą na misję, tak? My nie mamy żadnego originu, wiemy tylko, że na nich eksperyment nie wiemy dlaczego. Okazuje się potem też, że na przykład Kan opowiada, że się dobrowolnie zgłosił, bo brat wygrywał z nim w zawodach i w bójkach i w ogóle, więc Kan chciał być silniejszy. Zgłosił się nas superbohatera, został superbohaterem, zabił swojego brata przez przypadek, <grywania> chcąc się zemścić, w sensie nie zemścić na bracie, tylko wygrać z nim zawody. No i tak wygrał, że go zabił. I ta historia w ogóle nie trzyma się kupy. Ksenia nie ma, ma amnezję, nie pamięta w jaki sposób wyskazał supermoce, ale okazuje się, że Arsu dał jej jakiś pierścionek wcześniej i w ogóle wszyscy pamiętają ją i wiedzą, że tam była, ale nikt jej niczego nie chce powiedzieć do samego końca filmu. I wiecie, mamy dramat kobiety, która straciła pamięć i zrobiono jej krzywdę, ale nikt jej nie chce pomóc tutaj. Mamy tych bohaterów, którzy przyjeżdżają do bazy wojskowej i dobra, idziemy napaść na Kuratowa i pokonać naszego arcywroga, zemścić się, nikt nie wie za co tak naprawdę, czy po prostu te eksperymenty, no ale przecież Kan sam się do niego zgłosił, więc o jakiej zemście mowa, no przecież Kan sam chciał za brata, no ale to przecież nie wina Kuratowa, że Kan był głupi i zamił brata, więc jadą tam na tego Kuratowa, a tu się jeszcze okazuje, że facet właśnie włada elektryką. No i to, to ma sens, to jest nawet Myślę, spoko, nie? I obsługuje tam komputery, etc., tylko, że on też potrafi odpalić myślą ciężarówki, które raczej nie mają napędu elektrycznego, elektronicznego, w sensie, no, ja się na tym nie znam, tak na tych kwestiach technicznych, ale inaczej jednak się odpala, nie wiem, właśnie komputer, satelitę, telefon, a inaczej ciężarówkę zwyczajną, wojskową taką a on w ogóle potrafi każde takie urządzenie sobie po prostu, o cóż, urządzenie, właściwie pojazd, to jest bardzo dziwne i tak kradnie te wszystkie pojazdy, a po co je kradnie? Po to, by zdobyć wieżę, by zdobyć wieżę radiową i potem by tę wieżę radiową umieścić na jakąś inną wieżą, czego ostatecznie nie robi, chociaż to jest jego plan, umieszcza ją jakoś tak po prostu gdzieś w powietrzu, ją domowo w centrum miasta. Coś tutaj nie zagrało w scenariuszu, wybitnie. W czym? W sumie, no, w, no w tym skrypcie nie wiem, no w tym czymś, z czego korzystał scenarzysta, czy co scenarzysta przekazał dalej, coś tutaj nie zagrało. I facet chce ukraść tę wieżę. No i jeszcze do tego w międzyczasie, bo on zniknął na wiele lat, nie. No i co robił w tym czasie? Hodował swoje klony. Wychodował armię tysięcy klonów. W ogóle nikt nie zauważył, nie, że kolisty gdzieś tam yy, hoduje armię klonów. I to też jest głupie, ale powiedzmy ok, świat komiksowy taki można w to uwierzyć. Problem polega na tym, że ta armia klonów, to one nie są do niego podobne nijak. Do tego te ich kostiumy to jest taka ciężka zrzynka z Titanfalla. To jest jeden z kostiumów w Titanfallu. Dosłownie niektóre elementy to są kopiuj w wklej kopiuj, wklej, jak się porówna grafiki, czy po prostu odpalić Titanfalla, a na drugim ekranie zrobi się stop klatkę w filmu. I te jego klony nie są ani silne, ani bystre. To są tacy, jak gdyby wiecie, mięsa armatnie w filmach. W sensie diabli wiedzą w ogóle po co oni są, bo oni niczemu nie służą, oni po prostu sobie stoją tam po jakichś ruinach, w których ten nasz kurator sobie stacjonuje i dają się rozwalać naszym gwardiancom, naszym strażnikom. Bo, bo czemu nie, no i nasi strażnicy tam troszkę wpadają, troszkę namieszają, zabiją troszkę tych klonów w ogóle nikt nie wie, że to są klony chyba poza kuratowym. i potem dają się pojmać w sensie Ksenia daje się zamrozić, Ksenia ta niewidzialna kobieta, tak, nasz ninja daje się uśpić, po prostu strzykawka w ramię i pół po nim Arsus, człowiek, niedźwiedź, zostaje na niego zarzucona sieć, a Lech, władca kamieni, dostaje po prostu bombę na twarz i, i pada nieprzytomny a potem jeszcze yy, mamy taką zrzynkę yy, z walki Bane'a z Batmanem i kuratów łamie kręgosłup tak na kolanie Legowi. Ogólnie tutaj widać cały czas, że twórcy oglądali i Marvela, i DC i całą masę produkcji i zrzynają czasem pojedyncze motywy, a czasem całe sceny i to robią bardzo, bardzo, bardzo niewydolne. Nasi bohaterowie wpadają w tarapaty. No i co się w tym momencie dzieje? No i w tym momencie nasza blondyna jedzie z kilkoma swoimi wojami no i ich odbijają, tak jak gdyby nigdy nie, w sensie wiecie, czterech super bohaterów o super mocach, niewidzialni super szybcy, super silni dają sobie nastukać dają się złapać i uwięzić, jeden praktycznie zabić a tutaj wpada jakaś lasencja z pięcioma wojami na krzyż, żołnierzami i puf, odbijają ich no to nie ma absolutnie żadnego sensu. Kuratow kradnie tę wieżę, udaje mu się, wiezie ją przez cały kraj do Moskwy, by gdzieś tam ją sobie umieścić I, i, i co? No i nasi bohaterowie są bezradni. On sobie jedzie z tą wieżą i tyle. Nie ma jak jej odbić. Pozwalają mu ją postawić w odpowiednim miejscu i potem stwierdzają, dobra, to teraz tam wbijemy, bo, bo skumaliśmy, że to jest, to jest bardzo niebezpieczne, bo on przez tę wieżę może kontrolować taką radziecką gwiazdę śmierci. Taką satelitę zwaną młotem, która pozwoli mu w ogóle wtedy sterować wszystkimi satelitami i pewnie całą elektroniką na świecie i w ogóle straszne rzeczy będą się działy. Więc dobra, co by tu zrobić? No to trzeba podszkolić naszych strażników, bo są kiepscy. Tak, no dali się złożyć na łopatki w, nie wiem, w 10 minut, więc no słabo, słabo, no to co robimy. Dajemy im kostiumy. No i nasza blondyna daje i tak, niewidzialnej kobiecie kostium, dzięki któremu może być niewidzialna, także bez wody. W ogóle to jest też dziwne, że są niewidzialne i ciuchy, i wszystko. A teraz jeszcze dzięki temu kostiumowi niewidzialne stają się także przedmioty, których dotyka. W sensie jeden przedmiot, który dotyka, jest niewidzialny po założeniu kostiumu. I to może być też osoba, no głupota straszna, ale tak jest. Arsus, czyli nasz człowiek niedźwiedź dostaje elektronicznego minigana na plecy, który się aktywuje w taki sposób, że gdy Argus jest wściekły, to ta broń wykrywa źródło jego wściekłości, czyli jak się wścieknie na kogoś, który do niego strzela, to ta broń celuje w tego właśnie przeciwnika. No to nie ma żadnej logiki, a do tego wiecie, ma walczyć nasz strażnik z gościem, który włada elektroniką. Dostaje komputerowego minigana, Aha. I jeszcze mamy naszego Kana, tego super szybkiego człowieka, no i on dostaje ciężki kombinezon, który sprawi, że trudniej go będzie zranić. W sensie, wiecie, koleś jest super szybki, tak naprawdę no, nie da się go zranić na logikę. Wystarczy, że się będzie cały czas poruszał i nikt go nawet nie zobaczy. No to dostaje kombinezon, który go co najwyżej spowolni. Bo powody. I jeszcze mamy naszego człowieka kamienia, to znaczy wodającego kamieniami. No, jak już powiedziałem wcześniej, dostaje kamizelkę, na której są kamienie doczepione, i te kamienie są niby z wewnętrznym polem siłowym, magnetycznym. I dzięki temu nasz bohater Lech może utworzyć z nich bicz. Bicz z kamieni spiętych polem magnetycznym. I teraz to już w ogóle wiecie, jak Whiplash macha tym biczem w tym, w Iron Manie 2. Więc no spoko, tylko, że potem bohaterowie, a jeszcze kostium naszej bohaterki, tej niewidzialnej ma jeszcze jedno umiejętność. Tak samo jak ona ma tę specjalną umiejętność gotowanie barszczu, tak samo ten kostium podkreśla i pośladki i biust. I kamera oczywiście bardzo subtelnie nam to pokazuje najpierw jedno, potem drugie. W ogóle całe ujęcie kostiumu to są pośladki biust i potem tam, nie wiem, jeszcze sekunda czegoś. <grywa> Brawa dla twórców. Brawa. No i <grywa> tak, spoileruję, już jesteśmy w połowie filmu i to prowadzi do ostatecznej konfrontacji. Wygląda to tak, że nasz super szybki człowiek zamiast tam wbić, po prostu wszystkich wybić, to sobie leci samolotem, a ci nasi słabsi no, ludzie bez jakiejś super mocy takich przydatnych w walce jakoś szczególnie idą walczyć jako drużyna strażników, przy czym no, nie walczą drużynowo każdy wbija z innej strony i każdy dostaje znowu ostro po twarzy ale ostatecznie jakoś udaje im się przedrzeć przez troszkę tych klonów i wbić do windy, wjechać gdzieś tam na szczyt jednego budynku i potem wejść na tę wieżę. Ta wieża w ogóle wisi w powietrzu. Trzyma się w ten sposób, że trzymają ją po pierwsze jakieś tam helikoptery, a po drugie, przez jej środek, a czy przez środek w sensie przez nią, tak prostopadle do, do wieży, przebito jakieś wielkie stalowe i betonowe pięty i ona niby przez to się trzyma w powietrzu. To też nie ma sensu. To miała być w ogóle ciekawa konstrukcja, ciekawe miejsce walki, ale to zostaje wykorzystane tak, że nagle ktoś strzela do bohaterów, niedźwiadek prawie spada i wtedy kan, który leciał chyba, nie wiem, przez... Z Egipt, nie wiem, przez Francję do tej Moskwy tym swoim samolotem, teraz dopiero dolatuje, najszybszy człowiek na świecie, nie? I w powietrzu tam skacze, przebija jedną z tych rur, na których stoją ci te złe klony, no i one tam spadają w przepaść, dołącza do bohaterów i wszyscy wchodzą do tej głównej wieży. No i w tej głównej wieży w środku nie wiadomo skąd pojawił się jakiś taki pręd, który jest generatorem. też. W ogóle generator właśnie niezwyczajny prędko. Tam w miejscu po prostu jakiegoś wzmocnienia teraz jest generator. Nie wiadomo skąd. Czy to, może to tak jest w sumie w wieżach radiowych, no ale wygląda to dziwnie, bo to jest odsłonięte. Można tego dotknąć i tak dalej. No nie wiem. No i bohaterowie podchodzą do tego i am, co teraz? W sensie wiecie, ich misją było zniszczenie tego. No i po pierwsze wbili tam w najgłupszy możliwy sposób, a po drugie nie mają planu teraz, jak to dezaktywować. No i tak stwierdzają, to może by to jakimś prętem walnąć. No spoko. Masz jakiś, jakąś stal? Mam. Ty, ale czy stal się nie rozpuści? No stal się rozpuści, wtedy laska. Stal się rozpuści. Rozumiem. I kobieta łapie to wszystko własnoręcznie. A w ogóle nie powiedziałem, bo nasz człowiek kamień przeżył w sensie <laughs> przyszedł ten drugi doktorek i powiedział spoko leczego wstrzyknął mu jeden zastrzyk i koleś odżył, no i teraz są wszyscy razem znowu, no i tym razem niewidzialna kobieta się poświęca, łapie to wszystko rażą ją jakieś nie wiem, miliardy voltów. pada na ziemię no ale w sumie nic jej nie jest no co tam Pff, niewidzialna kobieta to jest odporna na prąd, nie? I w ogóle na wszystkie działania prądu, tak? bo to i ciepło i tak dalej no okej, okay. jasne. No i o to chodziło, że jak ona złapała, to, to wysiadło pole siłowe wokół wieży. bo to tylko o to pole siłowe chodziło, nie? Tylko to było celem i wtedy wojsko w związku z tym, że pole siłowe znik zniknęło, postanowiło wysadzić to wszystko rakietami. I, i, i razem ze strażnikami, no bo co z tego, że nam pomagają, wysadzamy wszystko, wysyłamy tam grupę śmierci, szwadrą śmierci i wywalamy wszystko w powietrze. No... Okej, okay, tylko bohaterowie tam są, no i oni zamiast uciekać, a wiedzą o tym, że tak będzie, bo to był w ogóle plan. Od początku oni o tym wiedzieli. Wbijają na górę, na szczyt tej wieży. Nie wiem w jaki sposób, bo to raczej jest niewykonalne, ale jakoś są na samym szczycie. No i znowu, jako drużyna, cztery osoby, super szybki, niewidzialna, tak ten z tym biczem, kamieniami, niedźwiedź, minigan, atakują pojedynczo. No i tak, atakuje tam... Kobieta, nie wiem, nie, kobieta chyba czekała, no ale tak atakuje ten facet yy, super szybki. No i pomimo tego, że jest super szybki, dostaje po prostu bombę na szczękę, pada. Atakuje nasz człowiek z kamulcami, też na prostu obrywa. Atakuje nasz niedźwiedź z miniganem, no to nasz kuratów machnął ręką i elektryka wysiadła, niedźwiedź zemblał. No i ogólnie przegrywają totalnie, po prostu nic mu nie mogą zrobić, nawet go, nie skaleczyli. Swojego przeciwnika, i wtedy Kan, super szybki mężczyzna, postanawia uratować wszystkich. I przypina linkę do swojej broni, owija wszystkich, tą czwórkę tak strażników, siebie i pozostałą trójkę, i rzuca tym swoim nożykiem w tak w powietrze, że wbija się w samolot i w ten sposób uciekają. Na kuratów zostaje sam na tej wieży. No i oni uciekają, Kuratow jeszcze jakoś tam macha ręką, przez to ta elektryka w samolocie siada, samolot spada, ale oni zdążyli się odsiąść i wpadli do rzeki. Wpadają do rzeki, a w tym czasie rakiety lecą na Koratowa, no to kuratow znowu machną ręką i rakiety odleciały. No, włada elektryką, każdą praktycznie i wszystkim, co się porusza, każdym pojazdem i, i wszystkim. No, i co teraz? No jesteśmy straceni. Ta gwiazda śmierci, ten dziwny statek młot, satelita, nie wiem, rozpościera jakieś takie kosmiczne skrzydełka. Też tam widać, że jakiś mechanicz się aktywuje, nie, nie wiemy do końca o co chodzi. No, i jesteśmy straceni. No, czy on teraz wysadzi ziemię, czy co, nie wiadomo w ogóle. On nie zabił bohaterów, nie? tylko trzymał ich za polem siłowym wcześniej bo chciał z niej połączyć siły. Dlaczego? Otóż ten doktorek, który wyleczył człowieka kamienia, powiedział, że jest jeszcze jeden sekret. Bo on potem, nie wiadomo dlaczego, jak znalazł się nagle w tym miejscu, gdzie były wszystkie klony kuratowa i w tym samym momencie znowu pojawił się tam też sam kuratów. W sensie, wiecie, to jest jedno miejsce akcji. To są takie wielkie ruiny, tam są te klony, tam jest ten pierwszy atak na kuratowa, tam byli zamknięci strażnicy, tam potem wbiła blondyna. I przy czym oni tak tam raz jest jakaś postać na miejscu, raz jej nie ma raz znowu jest, raz jej nie ma tego doktorka tam być nie powinno bo jak miałby tam trafić i po co no ale znajduje się tam i w tym momencie też pojawia się kuratów, no skoro jest doktorka no to chyba nasi bohaterowie też tam powinni być i w ogóle wszyscy, no ale ich nie ma no i wtedy jest kuratów, kuratów zdobija doktorka, że znaczy dobija wysadza elektronikę tam w tym swoim laboratorium wypuszcza jakiś gaz w ten sposób i ten gaz zabija doktorka niby ale to jest trzecia postać, która zginęła, ale nie zginęła, bo potem Blondyna, i to też, nie wiem, ze 20 minut później, jak nie więcej, w tym filmie, wbija w to miejsce i się okazuje, że doktorek żyje i mówi, jest jeszcze jeden sekret, bo strażnicy mogą połączyć swoją energię, moc i, i, i jest wtedy super moc, tylko, tylko to jest niebezpieczne i mogą umrzeć, bo może być przeciążenie. I wiecie, wy tak słuchacie, ale że jak, że co no i się okazuje, że <laughs> chyba o to też chodziło Kreatowowi, ale w sumie to nie wiem teraz nasi bohaterowie siedzą nad rzeką no i podjeżdżają ich Blondyna, słuchajcie, możecie połączyć swoje moce, skumulować je w kule energii o, dobre, ale możecie zginąć, trudno, zaryzykujemy no i łapią się za ramiona i jeden z nich robi coś a la, nie wiem, Kamehameha hadoken czy coś takiego i wystrzeliwują kulę energii w tę wieżę. I ta wieża zaczyna się walić. Kujatów spada. I. i. i zwycięstwo. <grych> Naprawdę. <grych> ja nie żartuję. I ten film kończy się w ten sposób, że blondyna dziękuje naszej czwórce i mówi im, że. Przykro mi, że spotkało was to, co was spotkało. Nikt nie wie, o co chodzi. Wtedy wszyscy mówią, że spoko, nie martw się. Ona mówi, że nie może im podziękować, ale oni mówią, że to, że ich zebrała i że dała im wiarę w siebie czy coś takiego, no to, to jest podziękowanie. No i w ogóle jest tak trochę epicko, patetycznie i wtedy nasza niewidzialna kobitka mówi... Coraz więcej pamiętam ze swojej przeszłości, ale nie powie co, oczywiście, nie? Więc to jest cały czas to w ogóle. Ten film ma dużo takiej mety, że oni mówią o tym, co wiedzą lub co... czego nie wiedzą, lub o co mogliby zapytać, chcieliby zapytać, ale nie mówią tego konkretu, tak? To jest film w stylu. I on mi to powiedział, wiesz? I rzeczywiście chyba tak było, chociaż oni twierdzili inaczej. Na tym polega cały problem. I to rozwiązanie nam nie pomoże. No to tak mniej więcej to wygląda. Tak się czujecie, gdy słuchacie <grych> tych dialogów tutaj, jak, jak w tę sekundę, minutkę temu. Więc kończy się taką sceną niby żewną, patetyczną, no ale jeszcze spoko w konwencji. Tylko, że wtedy Blondyna mówi, że znaleźliśmy jeszcze innych strażników. I sobie myślicie, o Boże, oni chcą zrobić sequel. No chyba ich pogrzało. <grych> Przecież to jest taka kaszana. No i chcą zrobić sequel, nawet jest scena potem na napisach, po napisach, z której wynika, że ktoś napadł na blondynę i ten ktoś ma imię, którego ja nie pamiętam, to w zależności od tłumaczenia i wersji językowej są w sumie różne imiona. Ja to mam tutaj gdzieś zapisane tak, Ferum albo Arium się ma, koleś nazywać, znaczy koleś w nie wiadomo, czy to jest koleś, kobieta, robot, maszyna, duch, w każdym razie coś poluje na blondynę, nie? No i spoko w Avengersach, w sensie w, Avengersach, w MCU to grało, bo te wszystkie zajawki, nawet jak wprowadzały nową postać, to ta postać istniała już w jakimś uniwersum. Nie? I ludzie, którzy byli fanami Marvela mówili wtedy tak, że nie wiem, o patrzcie tu jest Thanos. Na etapie, kiedy jeszcze przeciętny odbiorca Thanosa nie znał, czyli opatrzcie, tu jest ta rękawica na kamień nieskończoności, patrzcie tu po strażnika Galaktyki macie Adama, a Adam to jest ten i ten, nie? No i spoko, ale tutaj to jest jakaś taka absurdalna informacja, niczego nam nie mówiąca, coś, co no to jest to nawet nie, że niepotrzebne, tylko głupie, bezsensowne, bo. No, no, no, no, no, no, no, no po co to tu jest? I naprawdę byłem przerażony tym wszystkim, bo. O tym się może nawet fajnie, nie wiem, słucha teraz, mam nadzieję przynajmniej, ale gdy to wszystko oglądacie, no to od samego początku te dziury fabularne może wam na początku nie przeszkadzają, no bo na przykład, nie wiem, też leg, który mówi o tym, że właśnie zdradziliście mnie do Blondyny, no ale kto go zdradził, tak? Ci ludzie od programu Patriota pewnie, no ale to ta Blondyna teraz, tak? No, bo Blondyna teraz tym wszystkim kieruje, no ale to chyba ona go nie zdradziła. A w takim razie w ogóle też, o co chodzi ze zdradą, tak? Czy ty się tam zgłosiłeś na ochotnika, zrobili ci jakąś krzywdę, porwali cię, czy nie wiem, porzucono cię po prostu po jakiejś misji, czy jeszcze coś innego? To jest w sumie istotne, nie? żeby zrozumieć dramat bohatera. Ona mówi wtedy, że słuchaj, kuratów powrócił no i trzeba go złapać. No i on wtedy spoko mówi: Miller, no i wbijam do ekipy nie? lecimy zabijać. Nie ma w ogóle jakiegoś sensownego backstory dla bohaterów. Nawet, nie wiem, taki Khan, ten super szybki człowiek opowiada właśnie o tym jego bracie, także wygrywał, wygrywał, wygrywał, ten też chciał wygrywać, poszedł się zmutować, wrócił, zabił brata przypadkiem. No spoko, ale to jest powiedziane dosłownie w taki sposób, tylko nie wiem, no z powagą w tle, ale co, poszedłeś się zmutować, bo brat to tobą wykrywał w bójkach, czy w sporcie, czy w czymś tam i potem przypadkiem go zabiłeś? O mój Boże, stary, idź tam do TVN-u. Ewa drzyzga, daci ci dwie stówy i e, bagaty. Nie, naprawdę nonsens. Człowiek-Niedźwiedź, y, pomyjając właśnie ten plagiat też. Kurczę, no człowiek-Niedźwiedź, jakie on ma mocy? Jest Niedźwiedziem, wali po pysku, tylko że on sam dostaje potem po twarzy i pokonują go bez żadnego problemu. Do tego ten film w sumie ma nawet ładne efekty. One momentami walą po oczach. Właśnie ta przemiana w niedźwiedzia, no to nie jest... Cudo, ale z drugiej strony budżet to było chyba 5 milionów dolarów, tak w przeliczeniu z rubli na dolary amerykańskie, więc to nie jest jakiś wielki budżet i pod tym kątem, przy tym budżecie ten film wygląda przepięknie w wielu momentach, na przykład walące się wieże w finale, wow, super to naprawdę wygląda. Ale co z tego, skoro ten scenariusz jest tak beznadziejny? Ksenia, kobieta, która nie pamięta, co jej się stało, a chce się tego dowiedzieć, nie starzeje się, bywa niewidzialna, gdy spotyka się z wodą, w sensie jej skóra po kontakcie z wodą robi się przezroczysta, całe jej ciało zresztą, z ubraniem. Bez sens, ale nadal taka kobieta pracuje w cyrku i wykonuje takie pokazy przed setkami, tysiącami osób, że skacze do wody i wtedy znika, a potem wychodzi z tej wody. I to nie jest tak, że ona znika i ludzie nie wiedzą, co się dzieje z wow, tak? bo wychodzi gdzieś tam ze sceny, tylko ona potem staje na środku, opryskują ją złotym brokatem i nagle Ło, wow, pojawiła się. No to sorry, przecież jeszcze... Okej, okay, widownia może nie skuma, ale to cały cyrk wie, że... o, mamy niewidzialną kobietę w cyrku. No przecież, da fuck. No, jak tak można? Bohaterowie są przeokrutnie głupi. Nie budują żadnej drużyny. Niby oni się znali w przeszłości, ale my nie wiemy dlaczego i nie czuć tego. Oni zawsze walczą pojedynczo. Nawet jak jadą na misję razem, to się rozdzielają. Nawet jak stoją obok siebie razem przy kuratowie na wieży, na przestrzeni, nie wiem, 3 metry na 3 metry, czy nawet mniej, to oni sobie nie pomagają. Może nie trzy, nie wiem, 5, 10 nawet, tak? Nie ma żadnej współpracy. Nie czuć żadnej drużyny w porównaniu z takimi Avengersami, to tutaj nie ma porównania, a w porównaniu ze strasznikami Galaktyki, to w ogóle to jest. No to ich dzieli tyle, co, nie wiem, planetę ego od Ziemi. Razy tysiąc, milionów, do potęgi, <grym> nie wiem jakiej. Naprawdę, tutaj ten rozdźwięk, to, no, on dąży do nieskończoności. Nasz przeciwnik, znowu, to jest facet, który, okej, okay, osiągnął, może jakoś tam świadomie w ramach tych swoich badań to, że może kontrolować umysłem elektronikę. Już nawet kupię to, że też części mechaniczne, takie obsługiwane raczej manualnie, też umie jakoś kontrolować. Spoko, mogę to kupić, jeżeli byście mi to powiedzieli chociażby tak, że on to może robić. Nieważne dlaczego. Ale nawet teraz powiedzmy, że to kupuję. Ale jakim cudem on sam pokonuje potem w Właśnie całą tę ekipę. Dwa razy z rzędu. I po co on ich w ogóle trzyma, skoro traktuje ich jako jakiś tam swój nieudany eksperyment gruncie rzeczy. No, no nie, dlaczego... Kieruje tą wielką organizacją, tym całym projektem Patriota. W super tajnym Lassencia, blondynka na czarnych szpilkach z czerwonym podbiciem, która ma wiecznie ulizane włosy i nie ogarnia w ogóle, co się dzieje na początku. A ona niby przewodzi tym wszystkim. No to w końcu ona jest w tej drużynie, czy co? Czy ona po prostu tam była na początku przy stole na tym zebraniu, jako osoba właśnie poinformowana, tylko ktoś inny za nią się wypowiadał. No, no dziwne... Nie wiem, no te pojazdy kierujące się ku stolicy, jeszcze ten film stara się zachować maksymalny realizm i maksymalną powagę, a robi wszystko w tak absurdalny sposób. Mamy te dziesiątki opancerzonych pojazdów, które kierują się do stolicy i one kierują się tam tylko po to, żeby tę wieżę przetransportować. No, ale to po co na przykład te czołgoroboto coś tam? Po co taka maszyneria, skoro... Potrzebne są ciężarówki i helikoptery w gruncie rzeczy. Nikt tego nie wie, do tego one kierują się do stolicy i mamy wiadomości, programy informacyjne, takie jak gdyby fragmenty. Nie? No i słyszymy, że wszystkie opancerzone pojazdy zostały przyjęte przez wroga i kierują się do stolicy no i koleś w wiadomościach o tym mówi na zasadzie, a teraz pogoda tak? po prostu nic się nie dzieje luzik, chillout. do tego mają zdjęcia które są ujęciami z filmu w sensie tak jakby naprawdę stali obok i widzieli to kamerzyści danej stacji telewizyjnej i do tego mówią, że właśnie wojsko nie wie co się dzieje, ale taki totalny, absolutny chillout. I te nasze opancerzone pojazdy z tą wieżą jadą przez kolejne miasta, które są miastami widmami. Nawet Moskwa, tam nie ma chyba ani jednej osoby na ulicy. I wprawdzie było coś w wiadomościach powiedziane, że była ewakuacja miasta, ale serio nie zatrudnili nawet setki statystów, nie wiem, dwudziestu statystów, kogokolwiek. Mamy puste, zupełnie puste miasta. Jakby naprawdę wszyscy wyparowali. Wszyscy. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. No i walka z gościem, który steruje całym sprzętem w, nie wiem, w Moskwie czy już w Rosji, a niedługo będzie sterował całym sprzętem na świecie, przez te wszystkie satelity, no walka polega na tym, że wysyłamy misia z miniganem, rakiety, samoloty i tak dalej. No to też tak bardzo nie ma sensu. Ten, w ogóle oni nie mają żadnego planu, nic. I... i do tego dochodzi zerowa choreografia walk w związku z tym, że siłą naszych bohaterów jest w dużej mierze właśnie siła to znaczy no misio i facet od kamieni no to po prostu walą misio łapkami a facet od kamieni rękoma oblepionymi kamieniami Kans znowu jest super szybki a nasza lasencja no po prostu jakoś tam sobie walczy tak daje kopniaki i fali spiąchy w nos gdy jest niewidzialna lub widzialna, no to walki są niby istotne, nie? Ale w gruncie rzeczy one są przedstawione byle jak i akurat przy nich CGI leży raczej i kwiczy. I naprawdę, tak jak przy Johnny Wicku, troszkę pod... znaczy, to naprawdę troszkę, ale marodziłem na choreografię, że się staje powtarzalne. tutaj nie ma po prostu. To wiecie, ja tam to chyba powinien odczekać, bo tam była i to była spoko przez naprawdę 99% czasu kanowego. A tutaj, no nie, tutaj w porównaniu z tym filmem, to nawet przeciętna produkcja z Van Damme, czy z Sigalem, jest wielkim show pod kątem choreografii walk, bo tam to jednak jest no to jest przemyślane, tak? Ja już nie mówię o jakichś tam epickich momentach z filmów z Jackie Chanem, czy czymś takim, ale naprawdę tutaj walki wyglądają tragicznie, patologicznie. Reakcje emocjonalne bohaterów, też połowa tych aktorów, ja nie będę ich teraz wymieniał, bo ja ich praktycznie nie kojarzę. Naprawdę nie niemalże w ogóle. Ci aktorzy nie grają. W sensie mają ten sam wyraz twarzy. Laska wspomina, że no, źle się tam działo, właśnie obudziłem się. Nie wiem, co się stało z miną po prostu z pokerfacem Facet, który opowiada o tej śmierci swojego brata też mówi to z pokerfejsem. Potem jeden z bohaterów opowiada o tym, że Pamięta swoją córkę. I to chyba był człowiek... Kamień? Tak, człowiek kamień opowiada, że pamięta swoją córkę i widział, jak dorastała i był w ogóle tam na jej, nie wiem, maturze, na ślubie i potem na pogrzebie. W sensie, że przeżył ją, nie? No i mówi, że rodzice nie powinni przeżywać swoich dzieci. Ale jak sobie myślimy, ale w ogóle co z tego? Tak, to Przecież nie, że jest tak, że ona młoda umarła. Ona przeżyła swoje życie. Po prostu ty jesteś nieśmiertelny teraz. Więc... Do czego zmierzasz człowieku? I on to mówi też tak z kamienną miną to tej blondynie. w Takich rzeczy się nie opowiada w ogóle takim przypadkowym ludziom, a oni jej wszystko mówią właśnie na tej zasadzie. Ona stoi obok, co tam? No zabiłem brata, no przeżyłem córkę, no coś tam. I mówią to z jak fejsem na twarzy. Okropieństwo. A gdy na przykład istnieje duże prawdopodobieństwo, że zaraz wszyscy nasi superbohaterowie zginą strasznicy, bo na przykład te rakiety są wysyłane na nich, to co się dzieje w centrum dowodzenia supertajnej organizacji odpowiedzialnej za projekt Patriota, podpiętej pod super tajne władze armii rosyjskiej? No co? Ludzie mają poker y, a jeden koleś odwraca się od ekranu, patrzy... No, może nie w kamerę, ale gdzieś tam w naszym kierunku, nie? Wyjmuje z ucha mikrofon pod bolotów, ma smutną minę, no i siada na biurku, tak się opierając, tak. Ech. Ech. no. Typowe, typowe. Tak więc e, zaczyna się ciekawie, potem jest coraz gorzej. Jedyne, co zasługuje na uwagę jako. Coś dobrego to lokacje, bo te wszystkie ruiny, czy samo miasto, to w wielu miejscach wygląda spoko. Zwłaszcza te ruiny, bazy i tak dalej. Okej, okay, może i design niektórych rzeczy, no to też jest z Rzynka, tu z Fallouta, tu z Avengersów, tu z czegoś innego, ale ładnie to wygląda na ekranie i efekty jak na ten budżet też są super. To CGI robi robotę i i w sumie to tyle, no bo reszta to... No, ten film nie ma scenariusza, no tak bardzo nie ma scenariusza, tak bardzo nie jest filmem komiksowym superbohaterskim. To, że ludzie mają jakieś pseudomoce sprawia, że to jest kino komiksowe, to... To, to, to ja nie wiem, co to jest tak naprawdę. I bardzo mi szkoda, bo naprawdę nastawiałem się na coś innego. Myślałem, że właśnie pod kątem realizacji, i takiej czysto technicznej, czyli właśnie jakości obrazu, efektów, dźwięku. Dźwięk w sumie też jest w miarę spoko. Mam wrażenie, chociaż mnie aktorstwo nie kupuje, jeszcze oglądałem ten film praktycznie dwa razy, raz po rosyjsku normalnie, ale to za drugim razem i z angielskimi napisami, a raz oglądałem ten film w wersji z dubbingiem bodajże hinduskim i do tego z polskimi napisami i różnica była taka, że ten dawink hinduski był jeszcze jakoś przerabiany przez kogoś. To chyba było wycięte z jakiegoś hadekama, ale tak naprawdę dużo się nie zmieniło, szczerze, przy tym drugim sensie. To, to nadal był zły film, przy czym no można było się wtedy otwarcie śmiać, bo wiedziało się, do czego to wszystko zmierza i jak bardzo to jest bezsensowne. I szkoda, bo przydałaby się taka rosyjska, kontynentalna, nie wiem, niemiecka, polska, francuska odpowiedź na MCU i ogólnie na wiele takich hitów hollywoodzkich. Taki tutejszy blockbuster. I, i, I tak jak powiedziałem, spodziewałem się, że treściowo będzie spoko, że będzie ciekawy pomysł na scenariusz, a za to realizacyjnie będzie słabo. A tutaj jest totalnie na odwrót. Realizacyjnie jest spoko, naprawdę ja to kupuję, a treściowo to jest jakaś żałość, jakaś patologia totalna. I bardzo szkoda, bardzo szkoda, ale ja mam szczerze nadzieję, że ten film to będzie porażka, katastrofa finansowa. Dlaczego? Niby to zniszczy troszkę rynek dla kina gatunkowego, ale ja przepraszam, twórcy tak dali ciała, oni od razu wypuścili komiks, który... Ja wiedziałem, jak on jest narysowany. Widziałem fragmenty w sieci. Te, te kadry wyglądają jakby ktoś, nie wiem, najadł się kredek, a potem zwrócił na kartkę. To, to naprawdę też... Ja bym za to złotówki, ja bym tego za darmo nie nie przeczytał do recenzji, bo to tak tragicznie wygląda. I jeszcze jest do tego książka, która rozwija e, historię strażników, przy czym ta sama historia jest napisana, nie wiem, na 10 stronach w komiksie, na końcu, jako dodatki do niego i też jako, nie wiem, ileś tam set stron w postaci książki. W sensie, wiecie, ludzie chcą stworzyć franczyzę, ale to jest tak żałosne i najbardziej mnie wkurzyło to, że w tych wywiadach z twórcami, nie? oni naprawdę mówią, że oni mają pomysł na coś takiego własnego, swojego, nietypowego, czegoś, czego jeszcze świat nie widział i coś, co będzie takie typowo słowiańskie, rosyjskie. I będą te nawiązania do tych różnych republik radzieckich, że będzie tak troszkę multi w obrębie Rosji. To wszystko brzmi tak naprawdę... Oni to mówią tak jakby w to wierzyli, a potem oglądacie i widzicie, ok, to jest wycięte z Ironmana pierwszego, to jest wycięte z Ironmana trzeciego, to jest nawiązanie do halka, to jest taka trochę scena ala Invisible Woman, tutaj mamy tą walkę Batmana z Bane'em, no to to jest jak Flash, to jest scena na, po napisach, no to też zżynka z, z Magwella tu jest ten Whiplash właśnie z drugiego Ironmana tu, to w ogóle koleś wygląda identycznie jak Bucky jak Bucky z Zimowego Żołnierza a tutaj mamy wyskoczenie z samolotu dokładnie takie samo jak właśnie w Kapitanie Ameryce i takich momentów jest tutaj cała masa cała masa i dlatego jeszcze ten, ten plagiat przecież nie wiem, z Titanfalla czy te robociki z Gwiezdnych Wojen no nie nie, nie, nie, niech oni po prostu stracą tak albo uzyskają tyle, że w ogóle się nie opłaca. Ten film kosztował ileś tam milionów i ja nie wiem, czy on w ogóle nie wyszedł z kin jakoś bardzo szybko, w sensie po nie wiem trzech tygodniach czy coś takiego i wydaje mi się, że zarobił w sumie w Rosji około właśnie niecałe 5 milionów. No i ok, jeszcze tam na świecie też troszkę, ale tu na świecie to były rzę... sumy rzędu iluś tam 100 tysięcy, w sensie nie 100 tysięcy, 200 tysięcy, więc wydaje mi się, że naprawdę dużo nie zarobił i mnie to bardzo cieszy, bo no, no nie powinno się takich rzeczy robić, bo to jest chamski sokok na kasę oparty na kłamstwie, plagiatach, oszustwie, gadaniu bzdur i zrobieniu czegoś, co nie ma scenariusza. I tak jak ten podcast pewnie jest chaotyczny, bo stwierdziłem, że nie będę robił sobie notatek, bo nie chciało mi się, w sensie obejrzałem to raz normalnie, nie potem drugi raz tak na przyspieszeniu, Raczej znaczy przyspieszeniu, no przeskakując niektóre rzeczy, w których nic się absolutnie nie dzieje i które doskonale pamiętałem. Potem jeszcze obejrzałem prawie godzinną recenzję na YouTubie i jakieś tam inne materiały i stwierdziłem, że nie, nie będę już dłużej nad tym siedział, bo szkoda czasu i życia. Po prostu jeżeli, nie wiem, chcecie to obejrzeć do piwa albo nawet do mocniejszego alkoholu na impiozie, to może i tak, ale drugiej strony nie, bo to jest za nudne i wtedy to już totalnie nie będziecie wiedzieli, czy jesteście za bardzo pijani, żeby skumać, co się aktualnie dzieje i co jest historią danego bohatera i dlaczego robi to, co robi, czy mówi to, co mówi. Nie, To będzie już zupełnie bez sensu. W sumie, no właśnie, on się nawet nie nadaje do takiego wyśmiania zwyczajnego. Ja znalazłem w sieci takiego rosyjskiego, mieczczyńskiego. To jest, w sensie, jak nasz masochista, tak u nich jest bad comedian i koleś zrobił taką parodię i mnie się w miarę dobrze oglądało, ale to nadal było raczej na zasadzie, tak, no właśnie, stary, tak, no dokładnie to samo myślałem, tak, zgadzam się z tym, no, no właśnie, jak oni mogli. O, też na to wpadłeś, no o tym czytałem gdzieś tam w sieci, a to, to, to też widziałem. No, no o Boże, o Jezu, no właśnie. I to ja tak oglądałem, dzięki, dzięki temu się dobrze bawiłem nad tym, właśnie w sumie nawet lepiej się bawiłem na tej recenzji, niż na samym filmie, tylko ja też nie wiem, czy ją wam mogę polecić, bo po pierwsze to jest kolejna godzina poświęcona na strażniku, więc kolejna godzina zmarnowana z życia, a po drugie ja nie wiem, czy to będzie tak samo działało dla osób, które tego filmu nie znają, i które nie... Znają kontekst, ale z drugiej strony podlinkuję, może akurat ktoś będzie miał ochotę. To jeżeli coś, to już to sobie do tego piwa lepiej machnijcie niż samych straszników. A ja ten film przekreślam i czekam na inną odpowiedź na MCU. Inną, to znaczy z jakiegoś innego kraju może, albo i nawet z Rosji, ale taką będącą naprawdę lokalnym odpowiednikiem kina superbohaterskiego, a nie tą pełną plagiatów, patetyczną śmigą. Boże, co ja robię z moim życiem? A co wy robicie ze swoim? No nic, mam nadzieję, że zaoszczędziłem wam przynajmniej pół godziny z życia, bo skoro godzinę poświęciliście na podcast, no to zawsze jeszcze pół godziny z filmu jest wasze, tak? Pół godziny do przodu? I będę kończył, bo i tak już o wiele za długo gadam. Trzymajcie się serdecznie, miłego wieczoru, czy też miłego dnia. I do usłyszenia następnym razem. Hej! Znaczyłeś? To jest to, man. Game over, man. game over. What are we going to do now? What are we going to do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!